Zaginąć, zniknąć niespodziewanie. Go missing, disappear unexpectedly. Popełnić błąd, całkowicie zawieść. Go wrong, fail completely. Zwariować, stać się psychicznie niezrównoważonym. Go insane, become mentally unstable. Zamilknąć. Stać się całkowicie cichym. Go silent. Become completely quiet. Zbankrutować. Ogłosić upadłość. Go bankrupt. Declare bankruptcy. Zejść płasko. Stracić skuteczność. Go flat. Lose effectiveness. Stać się wirałem. Rozprzestrzeniać się szybko w sieci. Go viral. Spread rapidly online. Pozostać niezauważonym. Pozostać niezauważonym. Go unnoticed. Remain unnoticed. Śmiało. Postępuj pewnie. Go ahead.